Płacisz i masz, a może nie masz? Czy w Polsce da się kupić dobrego kochanka? Dlaczego kobiety rzadko korzystają z usług profesjonalnych sex workerów? Żadna z moich koleżanek nigdy nie wynajęła eskorta, czyli męskiego sex workera, a w starej nomenklaturze męskiej prostytutki. Zdziwisz się, ale najczęściej korzystają, gdy chcą zaliczyć pierwszy raz. Sporo moich pacjentek miało poczucie, że ich dziewictwo się przeciąga mieć to za sobą. liczyły, że profesjonalista zdefloruje je szybko, sprawnie, a potem równie błyskawicznie zniknie. Rzadziej zdarza się, że kobieta jest spragniona seksu i szuka profesjonalisty, bo w aplikacjach czy na serwisach randkowych ma to wszystko za darmo. Jeśli jednak kobieta decyduje się zapłacić eskortowi, to nie za godzinę czy pół, tylko za całą randkę. Chce pójść na kolację, czuć się uwodzona, a potem pójść do łóżka. Oczywiście ona przez cały czas ma świadomość, że dla niego jest pracą. Natomiast on dba o to, by ona tak nie sądziła. Ale nie byłaby w stanie się podniecić w ciągu kwadransa. Niektóre z moich pacjentek korzystają też z usług kobiet, ale nigdy nie są to singielki czy lesbijki. Zawsze są to kobiety w stałych związkach, które szukają trzeciej do trójkąta lub są mężatkami, a szukają romansu z kobietą. W seksuologii nazywamy to lesbijski city break. Ale o tym opowiem później. Ten pomysł często poddaje mężczyzna, choć nie jest to reguła. A moje pacjentki wolą, by dołączyła do nich profesjonalistka, a nie znajoma czy kobieta, która po prostu lubi seks w trójkątach. Wychodzą z założenia, że profesjonalistka się nie zakocha, nie będzie chciała odbić im partnera, że w trakcie zbliżenia będzie się zachowywała właśnie profesjonalnie i bezpiecznie, czyli w odpowiednim momencie zajmie się nią, w odpowiednim nim, a kiedy będzie trzeba, to się wycofa. Przecież za to jej się płaci. Weszłam sobie na portal pandlapani.pl, na którym ogłaszają się Escort boje. Przejrzałam oferty z Mazowieckiego. Kilka atrakcyjnych klat, sporo ogłoszeń bez zdjęć. Mnóstwo zniechęcającego chłamu. Jak można nazwać siebie Super Micha i oczekiwać, że to skusi kobiety? No właśnie, to Escort Polska wersja, czyli najczęściej Janusz z brylantyną we Włoszech. Nie każdy lubi taki vintage seks lat osiemdziesiątych. Czasem wyskakują mi w internecie ogłoszenia sex workerek. Oczywiście znajdowałam je także za wycieraczką samochodu i widzę, że kobiety w tym fachu bardzo o siebie dbają. Mają zrobione piersi, usta, idealny makijaż, piękne włosy. Mężczyźni pstrykają sobie fotki na tle meblościanki albo w toalecie z sedesem w tle. Trzeba dodać, że z otwartym sedesem w tle lub na tle Mercedesa okularnika, którym jeździli taksówkarze 20 lat temu. Jak na ale spotkałaś się kiedyś z jakąś seksworkerką z ogłoszenia? Nie, jakoś mnie nie ciągnęło. Więc musisz wiedzieć, że to jest reklama, jak każda inna. A w telewizji inaczej to wyglądało, mówią czasem dzieci. No tak, te kobiety też wyglądają inaczej niż na mocno retuszowanych zdjęciach. Zresztą często przyjmują w specjalnie zaaranżowanych pomieszczeniach, w których panuje półmrok, nie widać szczegółów. Wiele z nich jest traktowanych przedmiotowo przez klientów. One także przedmiotowo traktują seks. W takiej relacji nie ma miejsca na tajemnice, kuszenie, uwodzenie, niedopowiedzenia. W usta? Nie, tego nie robię. Za tamto dopłata? Głębokie gardło? Żartujesz? Fisting? To cię będzie drogo kosztowało. Można usłyszeć. Ale przyznam ci rację. Rynek bojów w Polsce jest w totalnych powijakach. Faktycznie wielu z tych mężczyzn nie spełnia standardów. Już nawet nie mówię o wypielęgnowanym ciele, ale chociażby o standardach higieny. Kiedyś robiłem rozpoznanie wśród eskortów, pytając moje pacjentki o doświadczenia z nimi. Połowę z nich kobiety zaklasyfikowały do kategorii oblech. Włochata klata, złoty łańcuch, mariano italiano polskiego podrywu. Ale przecież kobieta wie, jak wygląda eskort, bo sama go wybrała, więc zaskoczenia nie ma. Niekoniecznie. Wiesz, ona może szukać nieokrzesanego mężczyzny, bo sama ma w domu całkiem innego, ale nie wie, co tak naprawdę dostanie. Moja pacjentka wyszła za mąż za zaradnego opiekuńczego fajtłapę. Jest jej z mężem dobrze, ale zaczęła fantazjować o kochanku, który rzuci ją na łóżko i zacznie namiętnie całować. Nie chciała romansu. Uważała, że nawet jedna noc z mężczyzną przygodnie poznanym to zdrada. Miała poczucie, że spotkanie z seksworkerem będzie dla niej bardziej komfortowe. Nie będzie miała poczucia, że zdradza męża, więc znalazła sobie takiego dzikusa, który wstawił na portal zdjęcie w rozcheustanej koszuli. Z nie bardzo jej się podobał, ale postanowiła w to wejść. Zaprosiła go do pokoju hotelowego. Ona się rozebrała, on też. Bach, do łóżka. Moja pacjentka patrzy, a eskort nie zdjął skarpet. Chciał uprawiać z kobietą seks w skarpetkach. W seksuologii ten styl nazywamy naksięgowego. Powiedziała mi, że natychmiast minęło jej podniecenia oraz ochota na bliższe spotkanie z tym panem. Kazała mu się ubrać i wynosić. Kobieca potrzeba bycia miłą kazała jej oczywiście mu zapłacić. Dla wielu kobiet, słyszałem w gabinecie, facet w skarpetach to jest antyafrodyzjak. Czyli świat polskiego escortingu w ogóle nie jest przygotowany na potrzeby kobiet? Na ten moment nie jest przygotowany, chociaż jednak zaczyna się profesjonalizować. Janusze w skarpetkach to według mojej oceny jakieś 30%. Reszta ma już świadomość, że kobiety pragną więcej. To jeszcze nie jest taki rynek jak w przypadku seksworkerek. Sądzę, że nigdy nie będzie on aż tak rozbudowany i co za tym idzie, sprofesjonalizowany. Bo kobiety w branży erotycznej muszą sprostać ostrej konkurencji, więc faktycznie dbają o siebie. O reklamę, o potrzeby klientów też się starają. A dla mężczyzn escorting to jednak jest dorabianie sobie. Niewielu jest takich, którzy się z tego utrzymują. A jeśli już, to raczej nie ogłaszają się na portalach, tylko spotykają z jedną czy kilkoma stałymi klientkami. Jedna z moich pacjentek jeździ do Holandii na płatny seks, bo tam rynek tego typu usług dla kobiet jest znacznie bardziej rozwinięty niż w Polsce. Przede wszystkim jasny jest zawierany na początku kontrakt. Wiadomo, co eskort zrobi, w jakim czasie, za ile. U nas może byłoby lepiej, gdyby klientki pisały w internecie reklamacje i dzieliły się wrażeniami ze spotkania. Ciekawe jest to, że kobieta, która spotyka się z eskortem, ale rezygnuje z jego usług, bo on jej się nie podoba, nie powie tego wprost. Wiesz co, jak się ze mną umawiasz, to chociażbyś użył dobrych perfum i wyczyścił buty. Chronią samoocenę eskorta i mówią ojej, ten SMS, który przed chwilą przyszedł, było od szefowej. Przykro mi, ale muszę niestety już iść. Szkoda, bo negatywna informacja zwrotna być może wpłynęłaby na poprawę jakości usługę skorta. Ale w kobietach, nawet pewnych siebie biznesłomen, w erotycznym kontakcie z mężczyzną często uruchamia się wspominana już przeze mnie potulna, opisana przez Natalię de Barbaro w Czułej Przewodniczce. Czasem kobiety nie chcą wprost płacić za seks, bo to obniża ich samoocenę. Wolą układ, w którym są sponsorkami – Postawią drinka, kilka nocy w fajnym hotelu. Tak zrobiła moja koleżanka, która po rozwodzie wyjechała do Włoch. Na plaży zaczął ją podrywać facet. Oboje mieli świadomość, że zawierają układ. Mówi, że fantastycznie poprawiło jej to nastrój, bo on prawił jej komplementy. Jesteś taka piękna, czy wiedziałaś, jaką masz śliczną cipkę. Ale jest to chyba trochę niebezpieczne, prawda? I tu dochodzimy do klubu. Seks-turystyka jest znacznie popularniejsza niż wynajmowanie eskortów. Dużo kobiet jeździ w tym celu do Hiszpanii, Włoch, Turcji, Egiptu i na Kanary. Słyszałem od pacjentek, że w tych krajach można dostać seks w wariancie romantycznym. Być zapewnianą o uczuciu kochanka, habibi, habibi, słyszeć komplementy takie, jakie usłyszała twoja koleżanka. Natomiast te kobiety, którym zależy tylko na seksie, bez czułych słówek, wybiorą Tunezję, Zanzibar, Dominikanę. Wakacyjny kochanek ma tę wyższość nad krajowym eskortem, że stoi za nim cały egzotyczny anturaż. Palmy na plaży, tropikalne słońce, gorące noce, owoce morza i tak dalej. A kobiety lubią mieć w głowie film, w którym grają główną rolę. Na wakacjach łatwiej jest oddać się fantazjom, zapomnieć o powinnościach. Potem się wraca do Polski i wskakuje w kostium wstrzemięźliwej pani dyrektor. W metropoliach wszystkich miast na świecie sprawę bardzo ułatwiają Tinder lub inne popularne apki randkowe, Trzeba tylko odpowiednio wcześnie przesunąć pineskę z lokalizacją w miejsce, w które się wybieramy, żeby zawrzeć nowe znajomości. We wszystkich urlopowych rajach, które kochają Polacy, znajdzie się mnóstwo mężczyzn chętnych na przygodę z Europejką. I nie zawsze chodzi o to, że ona będzie coś fundować. W niektórych miejscach świata taka kochanka, bardzo egzotyczna, z dalekiej północy, jest dla mężczyzny powodem do dumy, nobilitacją. To fantastyczna sprawa. Jedziesz gdzieś i zapewniasz sobie z góry nie tylko kochanka, lecz także przewodnika w jednym. Bo on powie ci, do jakiej knajpki pójść, gdzie i co jadają miejscowi. Ale jest to chyba trochę niebezpieczne, prawda? A skąd? Jest to bezpieczne, bo wcześniej, jak mówią mi pacjentki, trzeba prosić o skan paszportu. Facet, który ma nieczyste intencje i coś do ukrycia, zwyczajnie przestanie odpowiadać. Zablokuje cię i znajdzie sobie inną. Potem warto trochę poflirtować na Tinderze, pogadać na kamerce na Whatsappie. Kobiety znacznie lepiej podchodzą do seks turystyki niż mężczyźni. Faceci jadą do Tajlandii i płacą za stosunki z seksworkerkami. A kobiety planują romans na tydzień, dwa. Angażują się emocjonalnie, nierzadko intelektualnie, ale też seksualnie. Przynosi im to znacznie więcej satysfakcji, bo wracają z wakacji z nowymi umiejętnościami, energią, fajnymi wspomnieniami i przekonaniem, że ktoś je docenił. Takie, jakie są. Teraz wiem, o czym mówisz. Byłam kiedyś w Indiach. Miałam długie, rude włosy. Pamiętam, że jechałam taksówką przez Delhi, utknęliśmy w korku. Zaczęłam się rozglądać i zobaczyłam, że facet, który jechał samochodem obok, natarczywie mi się przygląda. Szczerze mówiąc, to było najgorętsze spojrzenie w moim całym życiu. On patrzył na mnie tak, jakbym była ucieleśnieniem jego fantazji. Chyba z powodu bardzo jasnej skóry i tych włosów. Powiem ci, że to było bardzo hot. Pamiętamy. Wysiadłaś? Może trzeba było? Tak, to jest właśnie fajne, że Polki gdzieś na południu, w Afryce czy Indiach są zupełnie inaczej postrzegane. Są egzotyczne. Są obiektem marzeń i fantazji. Seks w takim wypadku dodaje turbodoładowania ich samoocenie. Sprawczości, kobiecości.